obiecał rozkwitnąć. Ptaki ślubowały pierwszego dnia pokoju nie spać. Oczywiście oprócz przepiórek, które jak zwykle przestraszyły się i uciekły. W tramwajach grała muzyka. My, dorośli, zakładaliśmy czapki ze starodawnych zegarów z kukułkami. Dzieci łaskotały kariatydy. Jedni mówili, że do pierwszego poranka pokoju zostały tylko minuty. Inni w milczeniu wyliczali punkt świtu w niebie, które stanie się świętem. I tylko suknia weselna całą noc męczyła się w witrynie w jakimś celu oświetlonej. Minęła szesnasta. Wujka, jesteś na miejscu. Bronisław Maj. I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Muzeum Śląskie w Katowicach oddaje dziś do użytku nowy budynek. To dawna łaźnia Gwarek, pozostałość po kopalni Katowice. Wraz z zadaniem nowej przestrzeni, tym razem na powierzchni, a nie pod ziemią, muzeum pozyska nowych zwiedzających, mówi dyrektor placówki Łukasz Galusek. Tutaj odsłaniamy nasze przemysłowe oblicze. To jest ta dbałość o pamięć tego miejsca. Nie jesteśmy zmuzealizowanym zakładem. Takie miejsca są na, w naszym regionie i są absolutnie fantastyczne. My podchodzimy troszeczkę inaczej. Traktujemy technologię jako część ludzkiej kreacji, ludzkiej wynalazczości, właściwie rodzaj sztuki. Maszyny przemysłowe, także militaria, a nawet maluchy z fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku są tutaj w takiej amfiteatralnej przestrzeni, w takich galeriach, jakie wykreowali właśnie Gwarek Architekci prezentowane tak jak dzieła sztuki, tak jak rzeźby współczesne, Dziś Łaźnia Gwarek, nowy obiekt wystawienniczy Muzeum Śląskiego w Katowicach, czynna będzie do godziny dwudziestej, otwarciu towarzyszy trzydniowy festiwal Technowiosna. W Zamku Lubelskim można oglądać zupełnie nowe oblicze jednego z najważniejszych twórców polskiego komiksu, Tadeusza Baranowskiego. Wystawa Żyje tylko od obrazu do obrazu to podróż w świat malarstwa pełnego emocji, koloru i osobistych doświadczeń. Ekspozycja prezentuje różnorodny dorobek artysty i pedagoga, od realistycznych rysunków po koncepcyjne szkice, aż do form rzeźbiarskich, mówi kuratorka Anna Hałata. Artysta jakiś czas temu postanowił odejść od komicu, który przyniósł mu wielkie uznanie, sympatię czytelników na rzecz malarstwa, od którego rozpoczynał swoją działalność artystyczną. A te obrazy, które tutaj prezentujemy wynikają z jego poszukiwania, poszukiwania trzeciego wymiaru, takiej rzeczywistej przestrzeni, którą on tworzy koncentrując się na jakościach czysto malarskich, czyli na wprowadzeniu w obiekt elementów niemalarskich, czyli pleksji, tektury, szkła, ale także takich, takich elementów organicznych jak korzenie, Wystawę Tadeusza Baranowskiego Żyje od obrazu do obrazu Można oglądać do końca maja Na Zamku Lubelskim Dziś dowiemy się kto zdobędzie Pomorską Nagrodę Artystyczną To najważniejsza nagroda w dziedzinie kultury Na Pomorzu Jest 10 nominacji dla 14 osób Są także po 3 nominacje Dla młodych artystów i mecenasów sztuki Mówi Władysław Zawistowski Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku W Harmonii Bałtyckiej W trakcie uroczystości z tej gali, poznamy laureatów. Niezależnie od tego zostanie też wręczona Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, którą przyznaje osobiście pan marszałek Mieczysław Struk, a nazwisko laureata jest zawsze w ostatniej chwili otoczonym giełką tajemnicy. No więc wspaniały wieczór, jak zwykle w Filharmonii Bałtyckiej, połączony z koncertem. Gra orkiestra Filharmonii, oczywiście, dyryguje maestro Szymon Morus i mamy solistów, którymi są najlepsi dyplomanci Akademii Muzycznej. Różne instrumenty, różne osobowości twórcze. Zapraszam, czekamy. Początek Galii Pomorskiej Nagrody Artystycznej dziś o 19.00. Rodziny ofiar, przedstawiciele władz państwowych i polskiego wojska upamiętnili dziś w Warszawie 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński, pierwsza dama, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski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 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. NBP 35 miliardów na minusie. Skąd tak potężna strata? Propaganda Orbana przestaje działać? Czy Węgry czeka rewolucja? Artemis 2 coraz bliżej domu. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.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 oraz partner wydarzenia, Miasto Stołeczne Warszawa, patronem Gali Fryderyki, jest program drugi Polskiego Radia. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert z cyklu Mistrzowskie Interpretacje. Dwa muzyczne światy. Romantyczna emocjonalność koncertu skrzypcowego Johannesa Bramsa i klasyczna klarowność 88. Symfonii giedur Józefa Hajdna. W partii solowej Bartłomiej Nizioł. Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej poprowadzi Przemysław Fugajski. Niedziela, 12 kwietnia, godzina 18. Bilety na Polskie Radio, bilety24.pl Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham Pana, Panie sułku z całych sił. Dzieje. Pan sułek i Pani Eliza wracają i są już dostępni w wybranych serwisach streamingowych. Możesz ich mieć na jedno kliknięcie. Powtórka z rozrywki.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Reklana. Program Drugi Polskiego Radia 9 minut po 16. Piątek, 10 dzień kwietnia To jest setny dzień roku Słońce w znaku Barana zajdzie dziś 25 minut po godzinie 19 Imieniny obchodzą Apolonia Makary, Małgorzata i Michał Życzymy Państwu dużo zdrowia Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla Ten kwartet będzie Państwu Towarzyszył do godziny 18 A jako, że dawno nie byliśmy W Ciechanowcu, zajrzymy do tamtejszego Muzeum Rolnictwa i będziemy podziwiać Zabawki. Jesteśmy w niedużym pomieszczeniu ale w tym niedużym pomieszczeniu i tak zgromadzonych przedmiotów wystarczyłoby, by podzielić większość tych dzieciaków wioskowych. No nie oszukujmy się, dzieci dawniej nie miały zbyt wiele zabawek, w zasadzie bawiły się tym, co same zrobiły, bo były bardzo kreatywne i twórcze w tej materii. Wyprawa do Ciechanowca za minut kilka. Później przeniesiemy się do pewnego miasta, w którym Michel, młody paryski księgarz, poszukuje nawiedzającej go w snach kobiety. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy są dotknięci osobliwym zanikiem pamięci. Pamiętają raptem ostatnich 10 minut. Jak zakończą się poszukiwania Michela, czy znajdzie Juliet, tego między innymi dotyczy spektakl Julieta Bukuslava-Martinu. Premiera będzie miała miejsce jutro, 11 kwietnia w Operze Wrocławskiej. A o przygotowaniach do tego spektaklu opowiedzą reżyserka Barbara Wiśniewska i Marcin Cecko, dramaturg i scenarzysta. To spotkanie o godzinie 16.30. Zajrzymy też do Poznania, żeby zaprosić Państwa na Festiwal Sztuki Komiksowej. Staramy się prezentować po trochu wszystko, zdając sobie sprawę z tego, że też fani komiksu dzielą się ze względu na swoje zainteresowania. I to nie jest łatwe, żeby wszystkim dogodzić. Do poznania udamy się przed godziną 17. Po 17:00 Marek Szymaniak, dziennikarz i reporter, opowie o książce Mócka reportaże o pracy przyszłości, a na zakończenie będziemy Państwu polecać siódmy festiwal Chopin w Antoninie to wszystko mniej więcej do 18.00. François Froncar i Sonata Triowa Edur, to była część druga, kurant. Kwadrans po godzinie 16. Czy pamiętają Państwo swoją, swoją pierwszą zabawkę? Na przykład lalkę z głową z makówki ubraną w resztki niepotrzebnych materiałów, albo... Konika na biegunach wyrzeźbionego przez dziadka, albo ćwierkającego ptaszka z odpustu. Historia zabawy i zabawek zaczyna się wraz z narodzeniem pierwszego człowieka. Zabawa odpręża, odrywa od codzienności, rozwija, pociesza, wywołuje uśmiech. Historia zabawy to patyki, to kamienie, piłki. Często robione ze szmaty. Dzieci bawiły się, ucząc się równocześnie ról społecznych, ale też kreatywności i zręczności. Po krainie szczerej radości, którą można odnaleźć w jednym z oddziałów Ciechanow Ciechanowickiego Muzeum Rolnictwa, oprowadza Agnieszka Kiersnowska, etnografka z Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka. Dawna szkoła w miejscowości Winnachroły, szkoła, która funkcjonowała o dziwo do roku 2000. Budynek historyczny, zabytkowy, przeniesiono go tutaj w latach 30. Z wioski oddalonej o kilka kilometrów, gdzie w owym czasie pełnił funkcję urzędu gminy. To taka ciekawa historia. Piórniki i tornistry i wszystko to tutaj możemy oglądać. A zabawki? No właśnie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 same zrobiły, bo były bardzo kreatywne i twórcze w tej materii. Wykorzystywały do tego różne rzeczy znalezione w naturze, czyli i rośliny, drewno, jakieś tam patyczki, gałązki, tkaninki. Popularną laleczką była lalka wykonana z maku, tak zwana makowa panienka. Wykorzystywano do tego również len, tak żeby ta laleczka poruszając się troszeczkę jakichś dźwięków wydawała. Jeżeli chodzi o dźwięki, no to bardzo często Bawiono się różnego rodzaju instrumentami. Przeróżne fujarki, kołatki. Skromniejsze w formie młotków. Szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy używane gliniane ptaszki. Tutaj nalewano do takiego ptaszka wodę. Potem po muchnięciu w niego ono oczywiście pięknie ćwierkał. Jedną z lepszych zabawek w tym czasie było jajko, jajko, którym bawiono się chociażby w tak zwane wybitki, to najmocniejsze jajko wygrywało. Tutaj mamy akurat dwa egzemplarze drewniane, ale zabawa polegała na tym, by stukając jedno o drugie, stukać tak, żeby zbiło się to jajko przeciwnika, a nie nasze. Wszystko to, co w tym pokoju się znajduje, czyli te różnego rodzaju koniki, bujane ptaszki, klepadełka, sanki, wszystko to jest wykonane z drewna, ze słomy, czyli z tych naturalnych, prostych tworzyw to można było nazwać świętem, ponieważ dzieci miały dużo obowiązków. Pomagały w gospodarstwie, pomagały w domu, a kiedy już miały ten czas wolny, no to to było święto oczywiście. Kiedy mieliśmy te duże, oficjalne święta, takie jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, no to wtedy tych robót przy domu i w gospodarstwie nie było, więc wtedy te dzieciaki mogły razem wielkimi gromadami po wiosce wędrować i, i wymyślać sobie zabawy przeróżne, więc w pewnym sensie zabawa była również tak, Formą celebrowania świąt, zabawki cały czas się zmieniają. No nie ma wątpliwości, że od zarania dziejów dzieci zawsze się bawiły. Bawiły się tym, co miały pod ręką, tym, co mogły przetworzyć odpowiednio, tym, co do tej zabawy pasowało i się nadawało. Dzieci w średniowieczu bawiły się również, choć może uznalibyśmy, że nie były to zabawy ekscytujące, ale przeróżne laleczki, pacynki miecze, łuki, bardzo dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o tę wystawę, bo ona jest podzielona na kilka części. Cieszą się dwa pokoje i tutaj zarówno ja, jak i pani na pewno powiemy to samo. Zapraszam powoli tutaj. Są to pokoje, które pokazują zabawki z czasów Perelu. Pokoik dziewczynki, jest tu mnóstwo lalek, pojawiają się już lalki Barbie. Taki tradycyjny wózeczek, w którym można było wozić tego bobasa słynnego. Pokój cieszący się takim no, sentymentem, uśmiechem, każdy kto tu wchodzi, no w określonym wieku oczywiście. To tak sobie wzdycha i mówi, o coś takiego miałem, coś takiego. Taki cały komplecik naczynek blaszanych, tak żeby można było w garnku ugotować zupę, pomieszać coś. Rondelek, robimy tutaj różnego rodzaju potrawy i te wszystkie nasze lale mogą brać udział w uczcie i gotowaniu, rzecz jasna. Popularna była swego czasu i taką również miałam ja. Malutka maszyna do szycia, metalowa, ale w zasadzie posługując się tą maszyną, można było naprawdę uszyć laleczką niejedną sukieneczkę. To pokój dziewczynki, a przed nami jeszcze pokój chłopaka. Kolejka, różne sprzęty wojskowe, jakieś instrumenty, są też szachy dla intelektualistów. Kolekcja samochodów, resoraków ogromna. Jest piłeczka? Gdzieś jest. Kiedy my patrzymy na to, nawet mając x lat, to człowiek czuje się w środku dzieckiem, prawda? O zawsze, a kiedy przyjeżdża się tutaj, to, to w ogóle zapomina się, że jest się dorosłym, a to, że jest się w pracy, to już w ogóle idzie w niebyt i nie pamięć. To wspaniałe miejsce, gdzie naprawdę nie trzeba się wysilać, żeby przenieść się w czasy dzieciństwa, bo nawet jeżeli ktoś nie miał tylu resoraków czy lalek, to na pewno znajdzie tu coś, co w jego domu też było. Jeśli szachy, to od razu dla intelektualistów. Szachy powinny być, są, mogą być dla wszystkich absolutnie. A gdyby państwo chcieli zapomnieć na chwilę, że są dorosłymi, to proszę wybrać się do Muzeum Rolnictwa. O tamtejszej wystawie zabawek opowiadała Agnieszka Kiersnowska, etnografka z Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka, z którą spotkała się Dorota Sokołowska. Benedetti Michelangeli i muzyka Claude'a Debussy'ego z cyklu Kącik Dziecięcy. Słuchaliśmy części trzeciej, to była serenada dla lalki. Nawiązanie do opowieści o wystawie zabawek. Teraz jeszcze jeden wątek związany z najmłodszymi, choć to jest bardzo mroczna historia. Zanim powstał serial Ołowiane Dzieci pojawiła się książka. Opowieść o silnej, niezłomnej lekarce, która odważnie stanęła po stronie najsłabszych, chociaż mogły ją za to spotkać nieprzewidziane represje. Chodzi o książkę „Doktorka od Familoków. To jest opowieść Jola, o działalności lekarki Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 1974-1981 pracując w poradni w Dąbrówce Małej zaobserwowała u nich niepokojące objawy, które zdiagnozowała jako ołowice. Książka o trwami loków” Magdaleny Majer powstała na kanwie rozmów z główną bohaterką wydarzeń. Nie mogły media się dowiedzieć o tym. To było moim celem. Dlatego gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, proszę nigdzie nie chodzić, nic na ten temat nie mówić. Będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, będziemy wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. To wtedy nie było dobre dla tej propagandy sukcesu, która wtedy była. Pani doktor po raz pierwszy o tym, że jest możliwa taka epidemia ołowicy dowiedziała się 4 września 1974 roku, kiedy przyjechała do jej gabinetu profesor Hager-Małecka ówczesna wojewódzka konsultant do spraw pediatrii. No i cóż, no to była sława pediatrii, nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. U niej na oddziale w klinice w Zabrzu leżał jeden z pacjentów, dr Wadowskiej-Król. Oprócz Jolanty poznajemy Helenę. I Jest to postać fikcyjna, natomiast fikcyjne nie są jej losy. Załowicą jest ten problem, że o ile rozmawiałam z mieszkańcami Szopienic, którzy pamiętają tamte czasy, udało mi się dotrzeć do ludzi, na których życiu ołów właśnie odcisnął ogromne piętno, to jest to na tyle wstydliwa choroba, że nikt nie chce podawać swojego nazwiska. Więc tutaj losy Heleny, całej jej rodziny, rodziny kościelniaków, zostały oparte na rozmowach ze świadkami, rozmowach z uczestnikami tamtych wydarzeń. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest postać fikcyjna. Mówiła Magdalena Majer, autorka książki Dokturka od Familoków. Gdyby ch chcieli państwo poznać tę historię albo ją sobie przypomnieć, to proszę do nas napisać. Mamy dziś dla państwa egzemplarze wspomnianej książki Dokturka od Familoków. Wybieram dwojkę małpa polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. i koncert na gitarę i orkiestrę. Słuchaliśmy części trzeciej w partii solowej. Krzysztof Meisinger towarzyszyła mu orkiestra Akademia of St Martin and the Fields. Całość prowadził José Maria Florencio. 32 minuty po godzinie 16. Goście dwójki. Reżyserka Barbara Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Cecko, dramaturg. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jutro w Operze Wrocławskiej ważna premiera, Julieta bogusława martinu Opera, która nad wyraz rzadko jest grywana w polskich teatrach. Chyba zresztą nie tylko w polskich. Najstarsi górale pamiętają ostatnie polskie wystawienia. To była Łódź i lata 70. Co Państwa skłoniło, żeby sięgnąć po ten tytuł? Właśnie to, że tak rzadko się pojawia? Przede wszystkim to, że jest przepiękne, to jest wspaniała muzyka i myślę, że dlatego, że, że rzadko grana fajnie byłoby ją przybliżyć i właśnie to robimy. No też bardzo ciekawe jest to libretto. Trzeba przyznać, że rzadko kiedy można w operze tak zaszaleć i poczuć taką wolność w interpretacji, ponieważ dwa akty, w zasadzie trzy można powiedzieć, dzieją się we śnie głównego bohatera. To jest tutaj dużo, dużo możliwości do interpretacji i myśmy mieli dosyć dobrą, dobry czas pracując nad tym i wymyślając ten świat. Czas wolności, czas swobody, można było realizować swoje fantazje? W jakimś w stanie, sensie ten tak, ten wiadomo, ten że, że... że opera... Yy, Dawaj, muszę mówić Basia. Hmm. Ja chciałam powiedzieć tylko o tym, że Julietta jako początek wieku XX to jest czas takich największych przemian, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o podejście do jaźni, do snów, właśnie przecież czy Freud, czy Jung, psychoanaliza, hmm. zmiany w postrzeganiu sposobu grania, e, w podejściu do aktorstwa, w podejściu do reżyserii. W ogóle pojawia się coś takiego jak reżyseria. Więc te wszystkie czynniki połączone razem bardzo wpływają na to, w jaki sposób Julieta moim zdaniem była pisana i wpływają przecież na to, w jaki sposób możemy ją odbierać, a o snach powie Marcin więcej. O no, snach, ale ja też bym powiedział w ogóle o tradycji operowej. Tutaj mamy klasyczną sytuację Sopran i Teron w relacji miłosnej, którą mam wrażenie, że kompozytor się bawi. Buduje bardzo silne uczucie pomiędzy tą dwójką bohaterów, ale też tak jakby dekonstruował trochę mit miłości w operze. I rzeczywiście tutaj dzięki użyciu logiki snu, dzięki temu, że niektóre sceny czy takie dramaturgiczne sekwencje u kompozytora już nie mają pewnych konsekwencji i szybko się, szybko się kończą, żeby dały miejsce następnym. My mieliśmy tak, oczywiście dobrą zabawę, ale trzeba pamiętać jednak, że praca w operze to jest też wymaga bardzo dużej dyscypliny, więc później te swoje pomysły, pomysły musieliśmy dobrze wyheblować i naostrzyć. <śmiech> o tych pomysłach za chwilę powiemy więcej. Julieta Martinu jest oniryczna, jest enigmatyczna. Czy państwo próbowali tę oniryczność podkreślić, czy może doszukiwali się jakichś konkretnych odpowiedzi? Pytanie do reżyserki. Myślę, że podkreślałem. Zaczynamy od, od wprowadzenia Michela, naszego głównego bohatera. Opera nazywa się Julietta. Julietta jest tym pragnieniem, marzeniem, mm. jest tym, czego Michel, za czym Michel tęskni. Tą osobą, miłością em, przejeżdżał przez miasteczko trzy lata wcześniej, usłyszał głos, zakochał Mię się, się zakochał. w tym głosie, stwierdził, że przyjedzie i, mm, i sprawdzi, kim jest ta osoba. E, więc wprowadzamy Michela w to miasteczko i przeprowadzamy go przez szereg bardzo dziwnych wydarzeń, które tak jak często w śnie nam się zdarza, dla niego są dziwne tylko częściowo, bo we śnie większość rzeczy się zgadza i my dopiero budząc się rozumiemy, że coś tam nie było do końca linearne, że te wydarzenia, za którymi się szło, nie do końca nas prowadzą, no chyba, że ktoś jest już wyposażony w świadome śnienie, co jest absolutnie fantastyczną sprawą. Mieszkańcy tego miasteczka cierpią na dość specyficzną, dość szczególną dolegliwość, mianowicie zaniki pamięci. Pamiętają raptem to, co działo się w ciągu ostatnich dziesięciu minut. Jaki ta przypadłość niesie w sobie potencjał dramaturgiczny? Panie Marcinie. No, właści, właściwie to jest to ten brak potencjału, bo postaci tutaj nie mają swojej kontynuacji, co zresztą jest zapisane w librecie. Postać, która była komisarzem, jest listonoszem i już nie pamięta, że była wcześniej tą postacią, to, to jakoś e, łamie nasze przyzwyczajenia w ogóle do teatru, gdzie zakładamy, że jednak postaci są stałe od początku do końca w miarę. Oczywiście przechodzą jakiś, jakiegoś rodzaju przemiany. Natomiast ja wrócę do poprzedniego trochę pytania, bo rzeczywiście... Ten temat realności i snu był dla nas istotny, ale myśmy nie chcieli wejść w kompletną abstrakcję. My chcieliśmy zanurzyć, e, też dać widzowi wejść w, jakąś, e, w jakiś rodzaj rzeczywistości rozpoznawalnej. Dlatego nawet te największe, najdziwniejsze rzeczy w naszym spektaklu, w tej inscenizacji są gdzieś zaczepione. W drugim marcie pojawia się dosyć dużo morskich postaci, ale jest tam temat że niektórzy bohaterowie szukają imprezy i idą na tę imprezę. Myśmy sobie wyobrazili, że oni idą na tematyczną imprezę pod tytułem Stwory Morskie i stąd mają tak dziwne kostiumy. Jesteśmy w kurorcie, więc niektóre przebrania i kostiumy dziwne też tam mają miejsce, stąd szukaliśmy też takiego zaczepienia, żeby to nie było kompletnie niezrozumiałe i obce dla widzów. No tak, bo też akcja tej opery rozgrywa się na pograniczu snu i jawy, sennych wizji realnego świata I jak rozumiem stąd ta rama, której widownia czy widzowie mogliby się uchwycić. Dokładnie tak. tak. Tak, to co powiedzieliśmy, to co mówił Marcin, że, że właśnie prowadząc narrację przez sen, zazwyczaj mamy wrażenie, że te wszystkie wydarzenia, które widzimy, są w jakiś sposób nam znane i idą z naszej podświadomości. Więc to są obrazy, które przetwarzamy, multiplikujemy albo je jakoś zmieniamy, ale jest to jednak coś, z czym mieliśmy do czynienia, coś, czego się boimy albo coś, coś co już spotkaliśmy. Więc tak, zaczepiamy się o rzeczywistość, ale leciutko ją przekazujemy. Prze, przetwarzamy. I myślę, że to jest coś takiego, że można na wiele z tych scen spojrzeć, że one są w zasadzie realistyczne, ale coś tu nie gra, coś tu się nie zgadza. Są, jest jednak y, przesunięcie. Lekkie przesunięcie względem rzeczywistości, które sprawia, że to, co widzimy, to, co oglądamy, to, czego słuchamy, przestaje być realne, namacalne. Tak, a w związku z tym, że ta opera jest modernistyczna, to wszystko w niej się mieści. Jest tak pojemna, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną i to, jak wiele wątków, języków, tematów w niej się opowiada. Staraliśmy się, żeby również iść za tym językiem. Wspomniała Pani o specyficznym momencie, kiedy powstawało to dzieło. Ono oscyluje gdzieś między surrealizmem a psychoanalizą. Te wątki są tam wyraźne? Bardzo, bardzo absolutnie. Tutaj bym się również skłoniła w stronę Marcina, żeby, żeby powiedział dwa słówka o tym więcej. Natomiast to jest w samej strukturze tekstu zapisane. Bardzo wyraźnie. Każda z tych postaci, to co pan pytał, każda z tych postaci zmienia się zapominając, pojawiając się na nowo ta sama osoba, nowa postać. Bardzo niewielkim tak naprawdę zespołem twórców jesteśmy w stanie stworzyć ogromną wręcz rzeszę tych, tych charakterów. Czy fakt, że ta muzyka i ten tekst daje tak dużo możliwości skłonił Państwa do tego, żeby sobie trochę pofolgować? Jeśli chodzi na przykład o kostiumy, o scenografię. No zdecydowanie. Też wydaje mi się, że ch chcieliśmy spróbować zrobić operę, która wizualnej warstwie jest lżejsza niż zazwyczaj robi się opery, żebyśmy chcieliśmy spróbować coś, co jest w dobrym tego e, słowa znaczeniu e, rozrywkowe e, i być może momentami komediowe, chociaż tam muzyka taka nie jest, ale sytuac sytuacje, które, które są tam stworzone w librecie są, są, mają potencjał komediowy. To oczywiście nie jest farsa, to jest jakby taka komedia trochę, trochę trudniejsza. Tak, tak, często, często, często sytuacyjna i często te żarty gdzieś tak są pochowane. Myśmy też troszeczkę sobie pozwolili jakby pożartować, ale wydaje mi się, że tutaj jednak jakiś rodzaj dyscypliny też był dla nas ważny jakby w tej, w tej interpretacji. Wracając w ogóle do tego tematu psychoanalizy, ja mam wrażenie, że te dzieła, które powstały w tym okresie mniej więcej, one nawiązują do psychoanalizy, ale, on, ale my znamy trochę inną psychologię już dzisiaj, dużo bardziej usystematyzowaną, a tam czasami jest jakby trudno dojść bo e, cały czas jeszcze nie były ustalone archetypy, niektóre wzorce e, psychologiczne nie były tak dokładnie opisane, więc tutaj ciężko znaleźć jakie, jakby taki, taką strukturę, czy system e, szczelny e, znaków. Raczej mamy wrażenie właśnie tej sennej logiki, jakiegoś przetworzenia, e, czy zabawy jakimiś motywami. Natomiast wydaje mi się, że najwięcej tutaj jest um, przemyślane na temat w ogóle istoty pragnienia. Jak pragnienie wytwarza fantazję, jak pragnienie potrafi zdominować ludzką jednostkę. Premiera tego dzieła, tej opery, to był rok 1938. Bardzo szczególny czas. Czy cień tego, co miało wydarzyć się później, jest jakkolwiek w tej sztuce wyczuwalny? Nie mam tak Jakiego wrażenia, że akurat w tym, w tym libretcie zostało to zawarte? My się staramy przechodzić przez konwencję zaczynając od komedii, przez komedio horror w thriller psychologiczny I trzeci, jak faktycznie jest najciemniejszy, najbardziej gęsty. I, no I tam dowiadujemy się w ogóle, jak wygląda ta, ta struktura, ale czy, czy jest to zapowiedź tych zawirowań historycznych? Nie powiedziałabym. <tryk> My też Jak? sobie tego w wprost nie powiedzieliśmy, ale nasza poprzednia praca to była opera o odbudowie Warszawy, gdzie była bardzo długa tak. część o, o II wojnie światowej i chyba automatycznie chcieliśmy w ogóle odejść od tego tematu. Nawet tak. o tym nie rozmawialiśmy. Podświadomie nawiązując do naszej rozmowy. Jak zespół odnalazł się w Julietcie Martinu? To było dla zespołu Opery Wrocławskiej odświeżające doświadczenie, sięgnięcie po bardzo, ale to bardzo rzadko grywaną i śpiewaną muzykę. Mam nadzieję. Powiem, że na pewno było to wyzwanie, bo muzyka jest piękna, ale trudna. Mhm. Natomiast im dłużej w niej wszyscy siedzimy, tym bardziej słyszę głosy afirmacyjne, doceniające to, jak, jak interesująca, jak skomplikowana, ale w taki szlachetny sposób jest dla wykonawców ta muzyka. E, też spotkałam jednego z muzyków orkiestrowych w Windzie. Zapytałam, jak tam próby orkiestry jeszcze jakiś czas temu, że teraz już jesteśmy na scenie od premiera, ale tam ze dwa tygodnie temu, jak były próby orkiestry, zapytałam jak tam. Mówi, że to jest coś, czego nie spodziewał się usłyszeć, bo, bo to jest po prostu bardzo współczesny język muzyczny, ale jednak stworzony z, z jakąś taką głęboką y, myślą strukturalną i że, i że są w ogóle zachwyceni, że mogą coś takiego dotknąć. Czy podsumowując, można by stwierdzić, że Julieta to jest po prostu opowieść o y, fundamentalnym pragnieniu człowieka, o miłości po prostu? Tak, ja bym rad nawet to rozwinął, um, bo rzeczywiście Michel jest tutaj podmiotem jakby tego pragnienia i to pragnienie wytwarza fantazję. I teraz pytanie e, brzmi, to jest pytanie właśnie do tego bohatera, czy on jest w stanie tę fantazję utrzymać. Ona w drugim akcie się w pewnym sensie rozpada i przeciąża naszego głównego bohatera. trzeci trzecim on próbuje do niej wrócić. Więc ten, ten, ten temat pragnienia i fantazji rzeczywiście jest tutaj kluczowy i ma też, ma też swój łuk, ma też przemienia się też w głównym bohaterze. Julietta Bogusława martinu premiera Jutro w Operze Wrocławskiej. O tym spektaklu opowiadali twórcy, reżyserka Barbara Wiśniewska, Marcin cecko dramaturg. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Trzymamy kciuki za premierę. Program drugi, 16.45. Wprawdzie nie, Julietta, ale też muzyka Bohusława Martinu, Nipponari, pieśni japońskie, część piąta, Stopy wesnechu. Śpiewała Magdalena Korzena, towarzyszyła jej filharmonia czeska pod dyrekcją Sir Simona Ratla. 48 minut po godzinie 16. Julietta Martinu jutro w operze wrocławskiej. Premiera, my natomiast mamy dla Państwa zaproszenia na pokazy 16 kwietnia. Gdyby chcieli się Państwo na żulietty wybrać, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. A teraz, teraz zabieramy Państwa do Poznania, który stanie się już niedługo stolicą komiksu. W kwietniu czeka nas trzydniowy festiwal organizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej. Każdy miłośnik komiksów e, znajdzie coś dla siebie. Zapewnia jeden z organizatorów, Michał Traczyk z Pracowni Komiksu Biblioteki Uniwersyteckiej, z którym rozmawiał Jacek Butlewski. Komiks pojawią się i będą królować w bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. Zapraszamy do biblioteki już 16. Kwietnia Cały festiwal odbywa się w dniach 16-19. Zaczynamy tradycyjnie od konferencji naukowej, która trwa dwa pierwsze dni. W tym roku znowu pochylamy się nad tematem fantastyki w komiksie polskim. Oprócz tego w piątek otwieramy już późnym popołudniem pierwsze wystawy, a w sobotę i niedzielę jedziemy już pełną parą. Nie tylko w bibliotece, ale także w kilku zaprzyjaźnionych miejscach, ponieważ nasze wystawy znajdują się chociażby w Kolegium Majus, Uniwersytecie Artystycznym, Bibliotece Raczyńskich, Galerii Centrala i Baraku Kultury. To co daje każda porządna impreza, prelekcje, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty, giełda, bardzo dużo atrakcji komiks jest bardzo, bardzo szeroki w naszych czasach. To są i komiksy historyczne, i fantastyka, i Japonia, i wiele, wiele, wiele jeszcze innych tematów. A zatem pytanie, w które strony pójdziecie? Jakiego rodzaju komiksy zobaczymy? Staramy się prezentować po trochu wszystko, zdając sobie sprawę z tego, że też fani komiksu dzielą się ze względu na swoje zainteresowania. W związku z tym będziemy mieć i blog prelekcji poświęcony komiksowi Superboy bohaterskiemu i blok mangowy. Będą też spotkania poświęcone tematowi horroru i postapo. Silny nacisk kładziemy także na, na prezentację komiksu środkowo-europejskiego. Zależy nam na tym, żeby, żeby pokazywać, co dzieje się u naszych bliższych i dalszych sąsiadów. W związku z tym mamy też kilkudziesięciu gości zagranicznych, którzy będą prezentować swoje dokonania. Pokazujemy chociażby wystawę komiksu łotewskiego. To jest jedna z wystaw, które zaprezentujemy w Kolegium Majos. Takie podstawowe tropy komiksowe, z którymi każdy się chyba zetknął, to chociażby komiksowy Kaczor Donald, komiksy z Hansem Klossem, Kajko Kokosz. To są te powszechnie znane, ale czy są takie mniej oczywiste tropy ze świata komiksu, które chcecie pokazać, na które chciałby zwrócić uwagę? Jest bardzo dużo różnych komiksów. Komiks różnicuje się znacznie i można powiedzieć, że Polska pod tym względem dogania świat. Ukazuje się coraz więcej komiksów i też duża część tej oferty to jest tak zwany komiks niezależny. Wielu twórców decyduje się na samowydawanie po to, żeby mieć pod kontrolą cały proces. Od początku, od powstania pomysłu na komiks, aż po jego dystrybucję, czyli bezpośredni kontakt z odbiorcami i to jest chociażby ta część rynku, którą warto poznawać, ponieważ bardzo wiele z tych rzeczy to publikacje niskonakładowe, trudno dostępne, właściwie poza festiwalami niemalże niemożliwe do zdobycia, ale generalnie cała oferta komiksowa jest coraz bogatsza. Rynek komiksowy, ten segment komiksowy rynku książki rozwija się bardzo dynamicznie. W zeszłym roku ukazało się ponad 2500. Tytułów. Od czego pan zaczynał swoją komiksową przygodę w dzieciństwie? Od tego, co było dostępne w PRL-u, czyli można powiedzieć, taka klasyczna edukacja. Komiksy Janusza Chrysty, Tadeusza Baranowskiego, Jerzego Wrublewskiego, Grzegorza Rosińskiego, także te, te wszystkie serie, które były dostępne przed 1989 roku. Rokiem mam zaliczone. Czy przyjeżdżają na Wasze wydarzenie także kolekcjonerzy i czy będą mogli coś kupić, zdobyć po prostu? No bo taka impreza to jest, tak jak Pan mówił, okazja do, no chyba zdobycia białych kruków. Tak, przyjeżdżają zbieracze, przyjeżdżają kolekcjonerzy. Jest dosyć spora giełda, w związku z czym można się obkupić, ale oprócz tego można też zdobyć coś za darmo, ponieważ jak co roku przygotowaliśmy pakiet darmowych zinów, które będziemy rozdawać w sobotę i w niedzielę o określonych godzinach. Zatem jeśli ktoś nie jest gotowy wydawać duże pieniądze na komiksy, może też zdobyć kilkadziesiąt darmowych publikacji. Komiksy do Biblioteki Uniwersyteckiej zaczęły wkradać się, tak to nazwijmy, no ponad dekadę temu. Były różne dni, był dzień Tolkiena, z tego co pamiętam, był dzień Batmana. Czy to wynika z tego, że biblioteki w ogóle bardziej otwierają się na komiksy bardziej niż kiedyś? Komiks bardzo długo był lekceważony przez bibliotekarzy, nie był szanowany, w związku z czym też był pomijany w gromadzeniu. Historia komiksu w Bibliotec Uniwersytecki w Poznaniu jest jeszcze trochę dłuższe niż dekada, ponieważ pomysł powołania do życia kolekcji komiksów powstał już w 2007 roku i od 2008 jest wprowadzany w życie. Wówczas mieliśmy w bibliotece kilkanaście komiksów, dosłownie. Dzisiaj nasza kolekcja liczy ponad 32 tysiące. To, co działo się później, czyli te imprezy, o których Pan wspomniał, to jest konsekwencja tego pierwszego kroku i chęć promowania zarówno komiksu jako medium wartego zainteresowania, jak też naszej kolekcji, która dynamicznie się rozrasta. Zależy nam na tym, żeby ona żyła, żeby docierała do odbiorców, żeby ludzie korzystali z tej oferty. Zwłaszcza, że mamy bardzo wiele tytułów już niedostępnych, które tak naprawdę można przeczytać jedynie w bibliotece. Słowem, stolicą komiksów kwietnie będzie Poznań. Oh, you. Autopromocja. Rafał Skąpski przez wiele lat pełnił funkcję wiceministra kultury, dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego. W zapiskach ze współczesności będzie wspominał m.in. artystów, z którymi przeciały się jego ścieżki. Zadzwonił Boguś Kaczyński prosząc, abyśmy zabrali panią Ninę Andrycz. Po zakończeniu podróży w Szkernicy pani Nina powiedziała. Muszę panu podziękować za wspaniałą jazdę. Znałam w życiu tylko jednego lepszego od pana szofera. To był mój mąż Józef Cerenkiewicz. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.